Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 95 Wieczorem przyprowadzili do etapu dwóch dezerterów. Jutro mają ich do Permu poprowadzić. Oba dwaj zbiegli z Syberii w permskiej gubernii odgrywali rolę urzędników do tajnych poruczeń, wysłanych przez cara dla zbadania i skontrolowania stanu administracyjnego prowincji. Papiery potrzebne im do oszustwa wybornie sfałszowali, nikt więc nie podejrzewał i nie wątpił w ich urzędową misję. Wszystkie kasy i biura otwierały się na ich wezwanie, a mniemani urzędnicy do tajnych poruczeń z wielką ścisłością rewidowali księgi, sprawdzali rachunki, badali stan rzeczy, wykrywali nadużycia i zbierali wielkie pieniądze. Każdy bowiem kasjer, chorodniczy, sprawnik i zasidatel, bojąc się, żeby o ich matactwach carowi nie donieśli, dawali im znaczne łapowe. Takim sposobem Przejechali wzdłuż i wszerz gubernię permską, wiacką i kazańską i jechali do Orenburskiej. Czynownicy drżeli przed nimi i wspaniałym przyjęciem starali się ich ująć. Dezerterzy rolę carskich wysłańców do końca zręcznie odegrali. Maniery, obejście się, znajomość form i rzeczy urzędowych były zupełnie petersburskie. Pokazywały ludzi wysoko postawionych i wszelkie podejrzenia względem ich osób odsuwały. Nareszcie zbudzili podejrzenie. Gubernator kazał ich mieć na oku, a otrzymawszy wiadomość, że nikt, z Petersburga na objazd tych prowincji nie był wysłany, kazał ich aresztować. W Moskwie oszustwa podobnego rodzaju często się powtarzają. Car rzeczywiście wysyła urzędników na prowincję z tajną misją zbadania jakiej sprawy lub stanu guberni. Ci urzędnicy mają nieograniczone pełnomocnictwa, a świadectwo ich w Petersburgu uważają zawsze za prawdziwe. Opinie za nieomylne. Za czasów Piotra Wielkiego, jego deńszczyki, lokaje z władzą dzisiejszych fligel adiutantów wysyłani byli w interesach rządowych na prowincję. Mieli prawo zmieniać, degradować, odsuwać od urzędu czynowników, a nawet sądzić gubernatorów. Dzisiaj, choć nazwa się zmieniła, rzecz została. Zjawienie się dygnitarza z Petersburga przejmuje trwogą czynowników. Każdy jest niepewien swego miejsca, bo każdy jest złodziejem lub przeniewiercą w rozliczny sposób. A żeby się utrzymać przy urzędzie, przekupują tych, którym car zaufał, a ci wystawiają mu rzeczy w fałszywem świetle. Tajemnica, groźna powaga osłania takich wysłańców urokiem potęgi i wielkości, przed którą korzy się wszelka odwaga i ginie bystrość. Ta to okoliczność właśnie zachęca oszustów. Ułatwia niemało wszelkie bezprawia i uświęca przekupstwo. W dalszej drodze równina odarta z letnich ozdób nie ma w sobie nic ciekawego. Widoki płaskie i wcale nieciekawe. Dopiero pod bisierdem pokazały się góry, a z nimi i widoki piękniejsze. Swa wolna rzeczka utworzyła pagórkowatą dolinę, a koryto jej nieustannie wykręca się, kołuje, załamuje i podrywa gąszcze czerniejących na brzegu krzaków. Kontury wzgórzy łagodnie w liniach okrągłych spadają ku dolinie i rzucają cień na wioskę bisiert, malowniczo rozrzuconą na brzegu rzeki. Na pochyłości pagórka stoi drewniana cerkiewka, mała, ozdobna, jak pudełeczko. Ściany świątynki z belek w kwadrat postawione, okolone są gankiem. Do cerkwi wchodzi się przez kruchtę, nad którą znoszą się dwa dachy, jeden nad drugim guście chińskim zniesione. Nad dachem nawy wznoszą się bizantyńskie kopułki. Dach zaś nad wielkim ołtarzem ma figurę ostrokąta, którego długa igła w powietrze wystrzeliła. Dzwonnica ośmiościenna, także z belek wystawiona. nad drzwiami znajduje się ładny ganeczek. Cerkiewka ta poczerniona przypomina dziwną fantazję architektów wołyńskich, budujących znane w Polsce drewniane cerkiewki. Dachy i daszki, łamane w bisierdzkiej cerkwi, mają charakter chińskiej budowy. Bizantyńskie zaś kopuły na chińskim dachu symbolizują charakter państwa i ludu moskiewskiego. W Bisierdzie mieliśmy Dniówkę. Kraj za Bsierdem ma już podgórską fizjonomię. Droga ze wzgórza na wzgórze prowadzona wznosi się coraz wyżej i oko coraz szerszą przestrzeń obejmuje. Grzbiety gór, porosłe sosną lub brzeziną, pokrzyżowały się i pobiegły w różnych kierunkach. W kilku miejscach wyskoczył wyżej od innych skalisty wyrch. I wzdął się jak magora, okrągły szczyt. Obok niego ciągnie się głęboka, ciemna, gęsto zarosła dolina, z której wydobywające się deszczowe mgły owijają się wkoło góry. Wiatr świszczy w wąwozie i wpadłszy między drzewa puszczy okrywającej pochyłości i wierzchołki gór huczy, i szumi głosem zwiastującym burzę. Nie było jednak burzy. Chmury przeszły i gdzieś w wyższych miejscach uralu wylały się. Za chmurami uciekł i wiatr, który zrywał nam czapki i wichrzył we włosach. I powróciła piękna pogoda. Niebo przecież nieprędko wyjaśniło się. Naprzód między chmurkami pokazał się biały. Obłoczek, a za nim szmatka błękitu, słońce też długo pracowało, zanim zrzuciło chmurę, co mu oblicze zasłaniała i posiało promieniami wesołości i życia na uralskie widoki. W ciemnym boże błysnęła tablica jeziora, a nad niem zielony dach cerkwi i budynki chuty żelaznej wyrzucającej kłęby dymu z długiego komina. Charakter podgórza uralskiego jest ponury. Ciemne bory nie rozweselają umysłu. Okrągłe kontury gór nie mają w sobie wzniosłości przepaścisto uciętych boków, skał Fantastycznie poszarpanych nigdzie nie widać, a mieszkanie ludzkie rzadko podróżny napotyka. Przy drodze ogniska Tatarów, stojących na kordonie, ożywiają okolice i zatrzymują uwagę ciekawego cudzoziemca, który nie rozumie ich grubej, twardej mowy, obfitującej w wyrazy jednozgłoskowe, Ostro wylatujące z ust, jakby z szumem padającego gradu. Chociaż kultura zewsząd wciska się na podgórze uralskie, dotąd przecież nie straciło dzikiego charakteru. Podtrzymuje go smutna mgła, co wisi nad jej górami obfitującymi w metale. I mnie ten smutek ściskał serce. Bo ci, z którymi byłem skuty, wciągając mnie na błotniste pagórki, poszarpali mi ręce łańcuchem, a tęsknota podniecona bólem fizycznym rwała mi duszę i smuciła umysł. Dniówkę mieliśmy we wsi Kirgiszy, odległej o czternaście mil od Bykowej. Owal tatarskiej twarzy zamienia się często w kształty prostokątne. Oczy podłużne, a nosy mają spłaszczone. Trafiają się jednak między nimi ludzie z orlemi nosami i kształtnymi rysami. Takim jest w naszej partii kupiec tatarski z kazania. Twarz ma bladą, ściągłą, oczy czarne, a nos wysoki, zakrzywiony jak u krogulca. Człowiek ten ma dużo zdrowego rozsądku, wiadomości i namiętności do handlu. Na każdej dniówce wydobywa z swego tłumoka czerwone szale, jedwabne chustki, buty, czapeczki, grzebyki i herbatę. Rozkłada swe towary na posłaniu z pewnym gustem. Porządkuje i sprzedaje żołnierzom i aresztantom za ceny bardzo wysokie. Gdy już nie ma kupujących, pakuje swe towary do tłumoka i czyta Alkoran i inne nabożne księgi tatarskie. Występek jego nie musiał być wielki. Posyłają go bowiem na osiedlenie. Kirgiszy wszyscy mówili i śmiali się ze starca mającego kilka złotych imperiałów. Dowiedział się, czy też podsłuchał rozmowy zmawiających się kolegów na jego imperiały i odtąd stracił spokojność i sen. Chował pieniądze w buty, zaszywał je w koszule, w nocy nie sypiał, a resztanci przecież namacali je i zawsze odkryli miejsce, w którym je chował. Stary, nie wiedząc już, gdzie chować imperiały, połknął je – pewny, iż z brzucha złodzieje pieniędzy nie wyciągnął. Schował on tak dukata, jak ten żołnierz szwedzki, który przed bitwą pod e, Trzemesznem 1656 roku, bojąc się, ażeby gdy padnie dukatów zrabowanych, nie zabrali mu, połknął je. Pokazało się, że i brzuch był niedostateczną kryjówką, bo gdy... Czarniecki pobił tam Szwedów, tak że jak pisze pasek, ani zwiaściciel klęski nie został. Znaleźli go chłopi rozciętym brzuchem, spostrzegli złoto i dukaty z kiszek mu wybrali. Prócz niego znajduje się w partii kilka jeszcze bogatych starców. Wszyscy są starowiercami. Aresztanci kilkakrotnie chcieli ich okraść, lecz śpią czujnie, strzegą się wzajemnie i tak daleko i głęboko chowają swoje pieniądze, iż aresztanci dotąd nie mogli odkryć miejsca, w którym zaszyli swoje majątki. Starcy ci, ażeby zwalić opinię posądzającą ich o posiadanie znacznych pieniędzy, żyją jak rzeczywiści nędzarze i karmią się chlebem i wodą. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna